Rozumiesz, że tak do 25 po, tak, Michał? Możesz nawet do wpół do, jeżeli się rozwiniesz, także. <śmiech> Zobaczymy, ja tego po prostu chciałem sobie okay. zegarek. Okay. Mam na zegarek. Mam na imię Jacek, moją grupą macierzystą jest grupa anonimowych alkoholików Bliza we Władysławowie, która jest w Intergrupie Zatoka w regionie bałtyckim. Tutaj w tym... W piątym kroku taką rzecz mi sponsor cały czas mi podkreślał, nawet kiedy go słuchałem na mitingach bo, bo często spotykaliśmy się na wspólnych mitingach podkreślał, że w tym całym trzeźwieniu, a dokładnie w kroku czwartym i piątym, które są nierozerwalne z sobą według mnie, to chodzi o tą istotę, o tą istotę tych wad. Też do końca nie wiem, czy ja mam jakieś wady, czy może są to niedociągnięcia, bo na dzień dzisiejszy to uważam, że, że one są potrzebne, a tylko jest kwestia tego, jak ja do tego podejdę i czy ja się pogodzę z tym, czy nie pogodzę, czy ja znów chcę dalej wypasać to swoje ego i uważać, że, że coś jest złe, bo mi nie pasuje w danej chwili, więc tutaj nie będę teraz rozważał istoty tej, tego słowa, natomiast bardziej tą istotę i powstawanie i, i tą całą analizę, jak, jak do tego u mnie doszło. W chwilkę o tym czwartym kroku, bo on jest właśnie istotny. Ja w tym kroku, poza wypisywaniem osób, do których czuję urazy, czułem urazę, robiłem jeszcze coś takiego po sugestii sponsora, że wypisywałem uczucia, jakie pamiętam, jakie jestem w stanie odtworzyć sobie w głowie, które w danej chwili mi uczestniczyły. Tych Uczuć się pojawiło bardzo, bardzo dużo. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałem w ogóle, co to są uczucia. Skorzystałem z terapii, z takiej ściągawki, która pokazywała tych pięć uczuć. Można powiedzieć, że jest ich siedem, ale akurat ja korzystałem, gdzie wstyd i wina były połączone i smutek i samotność, dlatego zrobiło się z tego pięć, a nie siedem. Plus te wszystkie rozwinięcia tych uczuć, czyli ja praktycznie moja praca nad czwartym krokiem to była praca nad, nad wypisywaniem uczuć, które mi towarzyszyły w całym życiu. Ja się bardzo z tym męczyłem, myślę, że trwało to gdzieś około 8 miesięcy, ja pytałem na meetingach, jak pracujecie, jak to było u was, podzielcie się ze mną doświadczeniem. Ja bardzo się z tym męczyłem. Takie wyrzuty sumienia były, takie, które towarzyszyły całe życie. No i dlatego też jestem alkoholikiem, ale tu a propos tego czwartego kroku takie były. I w pewnym momencie, w pewnym momencie sponsor mówi do mnie tak, przeczytaj sobie pierwsze, trzy czy cztery zdania chyba w pierwszym akapicie z rozdziału do czynu z Wielkiej Księgi, no to tak sobie przeczytałem, nie? I tak momentalnie momentalnie zakreśliłem i doznałem ulgi, kiedy przeczytałem o tym, że poznaliśmy istotę pewnych wad, takie słowo tu też jest, jak również doznaliśmy pewnej, zrobiliśmy pewną pracę, wykonaliśmy i to, mi, to mnie bardzo ucieszyło, że, że to tak naprawdę, tu nie chodziło o to, żebym ja, ta inwentura była z całego życia. Ona do dzisiaj trwa w dziesiątym kroku, już nie z całego życia, ale, ale pokazało mi to, jak to powinno wyglądać właśnie w czwartym kroku i taką ulgę doznałem, że tutaj w zasadzie chodzi tylko o tą pewną część, tą istotę tego, żebym ja zrozumiał, jak, jak do tego doszedłem. I to było taki, takie pierwsze zetknięcie moje z piątym krokiem. I tylko nie pamiętam teraz, czy to było. Ta sugestia była po tym, kiedy się spotkałem ze sponsorem w sprawie piątego kroku, czy to była przed. Stawiam na to, że to chyba było przed spotkaniem. Poszedłem na to spotkanie, ja tak też nie pamiętam, czy, czy, czy, czy to było konkretnie zainicjowane spotkanie tym, że będziemy pracować nad piątym krokiem, czy, czy cokolwiek w tej kwestii, natomiast coś w tym musiało być, bo wiem, że miałem z sobą te moje notatki z czwartego kroku i no, moje wyobrażenia były przeróżne, oczywiście scenariusze, które bardzo lubiałem pisać do dziś. do dziś, W jakiś sposób muszę się to, to akceptować, że też piszę te scenariusze. I oczywiście było inaczej, zaczęliśmy rozmowę, która praktycznie nie było to jakieś takie nadzwyczajne wyznawanie, nie była się spodziewałem jakiejś takiej typowej spowiedzi, jakiejś takiej analizy tego czwartego kroku. Kompletnie sponsor nie był zainteresowany tym, co ja tam mam w tych notatkach w czwartym kroku. Bardziej dopiero dzisiaj dociera do mnie to, może ja nawet taki trochę niedosyt czułem, że czy to był piąty krok, nic się nie wydarzyło, nic się nie dzieje, ale właśnie to, to wydarzyło się to, co przeczytałem na początku tej wielkiej księgi, co zacząłem, na tym, do początku rozdziału do czynu, to co na początku mówiłem. Powiem wam teraz, jak ja ten piąty krok dzisiaj dopiero widzę, ile razy ja go już do tej pory w swoim życiu zrobiłem. Ja od kiedy poszedłem na terapię równolegle zacząłem korzystać z pomocy specjalisty, czyli lekarza psychiatry i powiem wam, że ta osoba, ta osoba z racji tej, że ja poszedłem, ja zapłaciłem za wizytę, więc po prostu no, jest zobowiązana do tego, bo to jest jej praca, żeby udzielać mi rad. Nie? Bo ja uważam, że piąty krok to jest ten moment w życiu moim i w życiu, no nie będę mówił, że każdego alkoholika, ale moim jako alkoholika, kiedy jeżeli mam tą gotowość, jeżeli mam tą pokorę w sobie i spytam kogoś o coś, to on może udzielić mi rady. Ja wiem, że to na mityngach czasami funkcjonuje tak, no ja też pracuję nad sobą i staram się no, nie udzielać tych rad y, y, drugim osobom, które nie poproszą o to, czyli nie zapytają o, o to. Tak? Y, natomiast ten piąty krok, jako, uważam jako jedyny, upoważnia mnie do tego, żebym ja udzielił komuś rady, jeżeli poprosi o to, jak również, jeżeli jak już proszę, to ma, również może udzielić mi rady. I tak naprawdę to właśnie dlatego powiedziałem o tym, o tym specjaliście moim, dotyczącym zdrowia, nie będący alkoholikiem, że bardzo dużo właśnie takich rad, nie używam tutaj słowa sugestii, tak jak we wspólnocie używam, tylko właśnie rad otrzymałem. Tam głównie. Jedną taką podstawową rzeczą, która do mnie dotarła, to jest to, że bym się zastanowił nad swoją osobowością, nad osobowością teatralną, narcystyczną. I powiem Wam, że ja zacząłem nad tym pracować i dopiero kiedy po raz kolejny, bo y, moja praca z piątym krokiem, to. Bardziej cenna dla mnie praca jest na podstawie naszej pozycji z literatury 12 kroków, 12 tradycji. Z racji tej, że, że, że Bill to pisał kilkanaście lat, już miał trzeźwości, doświadczeń i, i, i w wspólnocie, i swoim zdrowieniu, więc dla mnie to bardziej dociera 12 na 12. I powiem wam, że tak jak i wielki księdze dwa razy wspomniał w tym rozdziale do czynu, czyli kiedy zaczyna się piąty krok. A nie dochodzimy jeszcze do szóstego. Dwa razy wspomniał, że byliśmy, właśnie graliśmy cały teatr w swoim życiu. Jak również 12 na 12 nawiązuje o tej teatralnej osobowości. Jak się teraz ten piąty krok ma u mnie i, i, i ta właśnie, ta teatralna osobowość, że cały czas udawałem kogoś, kim wcale nie byłem, ale dzisiaj. Właśnie ze względu na istotę tych wad, czyli sięgnięcie głębiej, nie tylko wyznanie i opowiedzenie o, o, o wadach, to dało mi to, że ja tak naprawdę to ja się wstydzę ludzi. Bo po tym wstydzie jest lęk przed oceną. Potem przychodzi gniew, a później przychodzi uraza. Tak dosyć trudno jest mi mówić o samym piątym kroku, ale, ale bardzo chętnie powiem, ale tutaj mnie ciągnie dalej do, do w ogóle istoty całego programu 12 kroków. Czym jest dla mnie program 12 kroków? Dla mnie jest to droga do miłości. Jest to program, który, którego nie chcę użyć słowa meta, ale... Yy, te, to przebudzenie duchowe, ta pierwsza część dwunastego kroku, to uważam, że wtedy jest i zaczynam tego doświadczać rzadko, ale próbuję, to jest ta miłość. A miłość między innymi to są moje relacje z innymi ludźmi. To, że jestem tutaj dzisiaj z wami, dla mnie to jest wspaniały trening właśnie relacji z ludźmi i, i, I tej miłości, i patrzę na siebie, jak ja się z tym czuję, bo ten program jest dla mnie. Ja go przekazuję, ale on jest dla mnie. Ja chcę zdrowieć i dlatego zwracam uwagę na siebie. I teraz wracając do tego piątego kroku, to to, że ja, akurat wybrałem sobie sponsora na osobę, której o tym opowiedziałem, czyli yy, to było tak, że my w zasadzie podczas pracy już na tych pierwszych krokach, podczas tego, że ja poprosiłem tą osobę o, o, o zrozumienie programu 12 kroków na podstawie jego doświadczenia, to było już o tyle łatwiejsze, że my znaliśmy się z meetingów. Może nie na zasadzie kum.pl. Po prostu widywaliśmy się na mitingach i ja słyszałem jego doświadczenia, on słyszał moje doświadczenia. I później, jak zaczęła się praca, to my rozmawialiśmy w zasadzie o, o wszystkim. Nie było czegoś takiego... Niby ten program podążał w kolejności tych kroków, ale to nie było tak mówione, że dzisiaj będzie krok 1-3 albo 1-2-3 albo czwarty, piąty, nie. Tu, tu było po prostu praca o wszystkim. I Ja myślę, że dlatego ten piąty to nie było jakieś takie, takie czytanie, opowiadanie o sobie albo udzielanie rad. Bo ja na bieżąco ten piąty krok robiłem. I tu wracając jeszcze do życia codziennego, jak ja, jak ja dzisiaj rozumiem istotę piątego kroku. Dla mnie dzisiaj właśnie to jest to, że jeżeli ja mam tą odwagę, mam tą gotowość, nie chcę już udawać kogoś, kim nie jestem. Jeżeli czuję, że w którymś momencie czegoś mi brakuje albo moje wyrzuty sumienia czy obwinianie się, które towarzyszy mnie alkoholikowi powodują, że chcę się zapytać kogoś o to i zazwyczaj się okazuje, że jestem w błędnym myśleniu i do tego potrzebuję tej drugiej osoby, która mi właśnie otworzy oczy, że tak naprawdę to ja się niepotrzebnie obwiniam, bo wcale tak nie jest. Tak? Może tutaj już nie korzystać nawet ze swojego doświadczenia, tylko ze swojej wiedzy, bo to jest właśnie ten, ten, ten moment, gdzie, gdzie ja sobie pozwalam w tym piątym kroku stosując jego, że, że jak kogoś pytam, to ktoś może udzielić mi rady. Nie musi to być... Osoba, która rzeczywiście ma takie doświadczenie. No, też na to zwracam jeszcze uwagę, jak ktoś mnie o coś pyta, czy, czy, czy no raczej dzielę się doświadczeniem. Nie? Ale no, jeżeli, jeżeli widzę, że jest potrzebne sięgnąć trochę do wiedzy, no to również wtedy zaznaczam, że no nie mam takiego doświadczenia. Jeżeli chcesz, to mogę ci powiedzieć, co wiem na ten temat. Tak, to też to, też to robię. I taki przykład, Wam powiem jeszcze. Jak ten piąty krok, już tak stricte na przykładzie u mnie, jak ja go realizuję, ja miałem taką, taką sprzeczkę tam z sąsiadem, już nie, nie, nie będę opowiadał o samej tej sprzeczce, bo to nie jest takie istotne i minęło gdzieś tam rok czasu i nagle... I tutaj właśnie uczuję to, że ja jestem coraz bliżej na tej drodze do tej miłości, że te relacje z innymi ludźmi naprawdę znacznie się zmieniają, one już nie są takie... Na zasadzie TTT, albo dobieram tylko tych ludzi, których no, uważam za lepszych od siebie, i próbuję im dorównywać, bo to, to przyczyna mojego, moich niepowodzeń cała była. No i spotykam, patrzę, stoi ten sąsiad i od razu podjeżdżam. To było tak, tak od razu, tak? To, było, to już działała w tym momencie intuicja. Można to nazwać Bogiem. Y i kiedy zadziałała, ja podjeżdżam, po prostu zadałem mu pytanie, jak on tam zrobił sobie tam coś, jakim lakierem to robił. On taki zdziwiony odpowiedział. Widziałem taką wewnątrz, tu uruchomiła się znów ta empatia, to znów są te relacje ludzkie. I zobaczyłem w nim taką, taką, taką radość, według mnie, ja też ją poczułem, może dlatego, że ja do niego podjechałem również z tym spokojem wewnątrz były same takie, te pozytywne, te, ta energia, która była we mnie i myślę, że to też tak zadziałało, ale to mi pokazało właśnie, że to był między innymi piąty krok. Ja po prostu spytałem kogoś o coś, bo sam uważam, że no nie, nie, nie wszystko wiedziałem na ten temat. I to mi tak pokazało, dopiero jak to skończyło, mówię, widzisz Jacek, i to jest, to jest, to jest twój piąty krok, nie? Tak sobie pomyślałem o tym. I tak wam powiem, że w tej chwili to już mi nic do głowy nie przychodzi, ale jeszcze zerknę do 12 na 12. To, co ja mam tutaj podkreślone, bo, bo widzę, że mam, mam trochę czasu. Tu miałem... A, no właśnie. Bo tutaj jeszcze chciałem poruszyć, bo, bo w tym temacie jest wyznałem sobie, Bogu i, i, i drugiemu człowiekowi. Teraz tak, to wyznanie sobie to właśnie często było, często było dla mnie mylne, bo ja najczęściej to zawsze o sobie mówiłem źle. Czyli cały czas działało to, to, to niskie poczucie wartości, obwinianie się i kiedy w rozmowie ze sponsorem, praktycznie do dzisiaj każda rozmowa ze sponsorem Kończy się na tym, że on mówi, no ale tak wszyscy mają, no ja też tak mam, ale to jest normalne, nad czym ty się zastanawiasz? I tu są właśnie, jest ten moment, że w piątym kroku ja sam, gdybym sam sobie to wyznał, tak bym sobie powiedział te wady, przede wszystkim nie znalazłbym wszystkich wad, ale na pewno bym nie zauważył żadnej, żadnej zalety, albo po prostu bym się zaczął obwiniać w rzeczach, które nie są w ogóle, nie dotyczą jakby mojej osoby, tylko tak, tak to moje ja to wszystko uświadomiło. Tutaj, tutaj ten piąty krok, ja tak w zasadzie, dlatego mi dzisiaj się go łatwiej stosuje na co dzień niż pracując nad nim, bo już pracowałem na kroku ósmym i ten ósmy krok, poznanie w ósmym kroku istoty krzywdy, co to jest krzywda, to automatycznie pomaga, pomaga mi w tym, że znika pewna część moich wad, bo mnie się wydawało, przez to właśnie obwinianie siebie, niskie poczucie wartości, mi się wydawało, że ja mam bardzo dużo wad, ale tak naprawdę myślałem, że ja też i ludzi krzywdzę. Okazało się w ósmym kroku, kiedy poznałem, czym jest krzywda, to, że to jest nieprawda i życie stało się łatwiejsze. Teraz następnie Bogu. Ja Bogu nie wyznawałem żadnych wad, nie rozmawiałem z Bogiem na temat tego, co się dzieje. Z tym, że te rozmowy w mojej głowie, czyli ta gonitwa tych myśli, która towarzyszyła mi całe życie, z którą, nad którą dzisiaj pracuję w jedenastym kroku, aby, aby tego było coraz mniej, aby po, żeby mógł pozwolić usłyszeć tą, tą intuicję, tą świadomość, zrozumieć i usłyszeć tego Boga, jak każdy go tam sobie nazywa i czym on jest, to, to może i to było wtedy potrzebne. Dzisiaj to jakoś tak idzie na bieżąco. No i drugiej osobie to jest właśnie to co, to, co przedstawiłem i powiedziałem, że jest właśnie potrzebna do tego, żeby udzieliła mi rady, udzieliła mi wskazówek, żeby nie dopuściła do tego, żeby piąty krok nie stał się użalaniem nad sobą. Nie? To jest dla mnie bardzo ważne. Ja nawet na początku rozdziału 12 na 12 przy kroku piątym napisałem nie użalam się nad sobą, bo tutaj pod taką właśnie największą, to było to, że całe życie się uralałem na sobą. I to w zasadzie jest w tej chwili wszystko, co, co, co, co, co mam w swoim doświadczeniu, co również mi, mi, mi przyniósł umysł do tego, żeby się z wami podzielić. Jak będą, bo nie wiem, nie kojarzę, jaka jest tradycja grupy, jeżeli będą jakieś pytania, to ja jestem otwarty. Jeżeli nie ma tego w tradycji, to w takim razie bardzo dziękuję za możliwość podzielenia się piątym krokiem z wami. Dziękuję.